Cześć moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie Zapraszam was na podcast Zapraszam do posłuchania podcastu po polsku Mam nadzieję opowiedzieć wam coś ciekawego Coś nad czym zastanawiało się już wielu ludzi Ale wciąż jest to sprawa nierozwiązana Wciąż ludzie zastanawiają się nad problemem zła i właśnie o tym chciałbym dziś pomówić, podyskutować Ale zanim zaczniemy zastanawiać się nad tym trudnym problemem Chciałbym podziękować wam za wszystkie listy, które do mnie piszecie I za nagrania, które do mnie przysyłacie To bardzo miłe z waszej strony, że robicie to dla mnie, że pomagacie mi Oczywiście zapraszam Was do korzystania ze wszystkich materiałów, które są na mojej stronie, czyli na stronie realpolish.pl, jeśli jeszcze nie znacie tej strony. Znajdziecie tam kursy premium, m.in. kurs 100 Daily Polish Stories dla początkujących, a dla średnio zaawansowanych mam klub VIP VIP. A tam mnóstwo materiałów do słuchania i czytania Oglądamy fragmenty filmów Czytam wam książki Robię dla was filmiki z moich wycieczek i spacerów To wszystko i jeszcze więcej Znajdziecie w klubie VIP Zapraszam bardzo serdecznie Mówiłem, że dostaję od was duże wsparcie Dużo listów i miłych słów, ostatnio dostałem nagranie od chyba jednego z najmłodszych moich słuchaczy. Prawdę mówiąc, zawsze myślałem, że słuchają mnie tylko dorośli. Ale okazało się, że nie. Słuchają mnie również młodzieńcy dziewięcioletni. Eldar i jego tato Emil przysłali mi wspólne nagranie chyba jeszcze nigdy nie dostałem takiego nagrania posłuchajcie Cześć Piotr, jestem Eldar chciałem opowiedzieć Ci o, o mojej historii a w, ty, a w tej opowieści pomoże mi mój tata Cześć wszystkim jestem Emil i cześć Eldar e, jak sprawy? dobrze Dobra, no wtedy poczniemy. A powiedz mi, dlaczego, dlaczego zdążyłyśmy zrobić ten, na, te nagrania? Chcieliśmy Ci opowieść o naszej historii. Dobra, a powiedz mi, czym, ty, czym jesteś zainteresowany? Jestem zainteresowany składaniem lego, robieniem origami i rysowaniem i, roz... i kolorowaniem moich... moich rysunków. Dobra, a czy lubisz e... jeździć na czymś? E, lubię jeździć na deskorolce, na rowerze i na hulajnodze. Aha, czy ja to jest hulajnoga? No, bo moja siostra ma hulajnogę i czasem jeżdżę na niej. Dobra, a powiedz mi, czy masz jakieś e, dodatkowe zajęcia? Mam dodatkowe polski, dodatkową matematykę. Mam żeglarstwo, bardzo mi się to podoba. O, to jest dobre. A chciał pytać cię, czy... Li... Chodzisz do szkoły, czy do przedszkola? Do przedszkola? Chodzę do szkoły, do czwartej klasy. Tak, dobra. A ci podoba się? Ci? Tak, podoba się. Powiedz mi, a ile ty masz lat? Ja mam 9 lat. Dobra, a jeszcze tak, takie pytanie, a powiedz mi. Skąd masz tak, skąd tak sporo mówisz po polsku? Nauczyłem się tak gadać w, w szkole w Polsce. Dobra, a co to jest za szkoła? Szkoła podstawowa, chodzę do czwartej klasy. Tak, um. już wiedziałem, <głos> już wiem tego. Ty... Um. Ale ile chodzisz do tej szkoły? Do tej szkoły już chodzę dwa i pół lata. Aha, to, to już dwa lata jesteś w Polsce. Tak. czy jak? Tak, jestem dwa lata w Polsce już. A do tego gdzie był, byłeś? Yy, do tego urodziłem się w Ukrainie w Kijowie. Tak. I jak tam było w Kijowie? Dobrze. Podobało się czy to? Tak, podobało się. Dobra. Powiedz, skąd wziąłeś ten podcast, skąd wziąłeś, że musisz zrobić po... nagranie do Piotra? Skąd wiedziałeś, że to jest Piotr? Kto to jest Piotr? <laughs> no, mm, no, Piotr nagrywa dla nas podcasty, opowi opowiada nam oczy języka polskiego, a masz jakieś takie nagrania, jakieś ciekawe dla ciebie u Piotra? No... Podobało mi się nagranie o czasu przestrzeni i... w ogóle o czasu. Dobra, zrobimy pauzę. To dobra, to ja powiem tak, że ja tak samo lubię słuchać te podcasty i myślę, że dzięki tym podcastom ja tak mogę Sporo mówić po polsku, że i tak naprawdę mi to bardzo przyjemne, że ja mogę mówić nie tylko e, dla siebie, a z innymi. I tak samo mi przyjemno mówić po polsku z moim synem, z, z moją córką i z moją żoną. E, lubię podcasty, jakie robi Piotr na różne tematy. Jeszcze raz. willpolish.pl tak, willpolish.pl i lubię te mm, różne tematy takie ciekawe bardzo mm. podobały mi się e, takie podcasty na temat bitcoinów, na temat czasów na temat jaskini mm. bardzo mi podoba to jak to robisz e, i wszystkie inne tematy z, e, powiązane z e, Motywacji, tak? Motywacja? Czy jak mm. powiedzieć? Tak. Dobra. I tak, tak samo słucham te podcasty tak, kiedy jest sam, w drodze do pracy, lub na tramwaju, lub na rowerze. Nie wiem jak to idzie, ale zawsze słucham te podcasty, ale potem słucham po drugim razie ze swojej rodziny, tak? I w tym czasie moja rodzina tak samo jest przyciętna do tego, tak? I tak. słuchamy te podcasty razem i wszystkim podoba się. Ja tak myślę. I teraz już zrobiły robimy takie nagrania, żeby wszystkie inni mogli słuchać nas, tak? Tak. I tak samo mogę przyjednać się do tych podcastów i do uczenia nauki polskiego, tak? Tak. To jeszcze raz dziękujemy Tobie, Piotr, i... Pa. Pa, pa, pa. Cześć. Cześć. Brawo, brawo, brawo. Jestem pod wielkim wrażeniem. Eldar mówi doskonale po polsku. Praktycznie mówi jak Polak. Nigdy nie myślałem, że moje podcasty mogą być ciekawe... Dla dzieci w czwartej klasie szkoły podstawowej. Bardzo się cieszę, że chętnie słuchasz moich podcastów razem z tatą i z mamą. Tata może dużo nauczyć się od syna. Nam dorosłym nie jest tak łatwo pozbyć się naszego rodzinnego akcentu, ale to nic. Najważniejsze, żeby ludzie rozumieli to, co mówimy. Brawo, Emil. Dziękuję za... To, że pomogłeś Eldarowi i że razem zrobiliście mi taką przemiłą niespodziankę Pozdrawiam was bardzo serdecznie i czekam na kolejne nagrania za jakiś czas Nie miałem pojęcia, że słuchają mnie również dzieci, które chodzą jeszcze do szkoły podstawowej Myślę, że temat czasoprzestrzeni nie jest łatwy, prawda? Wciąż jestem pod wielkim wrażeniem Dziękuję jeszcze raz I życzę wam wesołych świąt To nie wszystkie nagrania Które dostałem od was Na kolejne Które dostałem od Iriny Która nie jest już dzieckiem Na kolejne zapraszam was Na koniec podcastu Kochani Dziś jest Wielka sobota Oczywiście, jeśli słuchacie mnie w dzień, w którym ukazał się podcast Wielka Sobota, szczególny dzień, czas Wielkanocy W Kościele Katolickim to dzień wyciszenia Dzień oczekiwania na przyjście Chrystusa Jutro będzie niedziela wielkanocna Opowiadałem już Wam kiedyś o tym co robimy w czasie świąt wielkanocnych Jeśli macie chęć To posłuchajcie podcastu Numer 203 Nie Numer 223 W którym opowiadałem O moich planach na wielkanoc O tym co będę robił W tym czasie Ponieważ każdego roku Robię praktycznie to samo Nie chcę się powtarzać I opowiadać wam wciąż O tym samym Mm, jak robimy święconkę na przykład Możecie to zobaczyć na filmiku Który zamieściłem w podcaście numer 250 Opowiadałem też już wam o śniadaniu wielkanocnym Nie mogę ciągle opowiadać o tym samym, prawda? Pomimo, że to ciekawe rzeczy Odsyłam was właśnie do tych poprzednich mm, podcastów Wielkanoc to oczywiście święto chrześcijańskie Ale nie zawsze tak było Opowiadałem już o Jarych Godach Czyli o święcie słowiańskim Które odbywało się kiedyś właśnie w tym czasie Jeszcze zanim religia chrześcijańska Rozwinęła się tutaj Na naszych terenach na terenach Słowian Na terenie Polski Białorusi Ukrainie Słowianie mieli swoje święto Które nazywało się Jarę Gody Ale o tym Też już wam opowiadałem Nie słyszeliście tego? To koniecznie musicie posłuchać Podcastu numer 275 Który Jest właśnie o Jarych Godach Zapraszam was do tamtych Starych podcastów Również Tak Sporo już mówiłem o Wielkanocy Czyli o czasie Gdy z martwych wstał Syn Boży Czy Czasami zastanawialiście się dlaczego Dlaczego Chrystus Zmarł Przybity do krzyża Moi drodzy, wśród nas jest wiele osób głęboko wierzących w Boga i ja nie mam zamiaru nikogo urazić. Jedną z moich przyjaciółek, która być może słucha nas teraz, jest Tamar, siostra w zakonie trapistów. Serdecznie pozdrawiam, Tamar, i wszystkie siostry z zakonu trapistów. Z pewnością słuchają teraz Podcastu osoby, które mają zupełnie inny światopogląd Myślę jednak, że pytanie Dlaczego na świecie istnieje zło? Jest bardzo ciekawe A raczej ciekawa jest odpowiedź na to pytanie Myślę, że warto poszukać odpowiedzi na to pytanie Zdajecie sobie sprawę, że nie będzie to łatwe Mm, już wielu ludzi próbowało odpowiedzieć na to pytanie To pytanie powoduje powstanie wielu problemów Z którymi trudno sobie poradzić Trudno to zrozumieć Trudno rozstrzygnąć Co jest prawdą, a co jest fałszem Ludzie od dawna mają z tym problem Nie możemy się pogodzić z tym że istnieje zło i cierpienie A jednocześnie istnieje potężny, miłosierny, wszechmogący Czyli wszystko mogący Nieskończenie dobry Bóg Oczywiście ten problem, problem zła Interesował od dawna filozofów Wielu mądrych ludzi już od stuleci myśli na ten temat To, że istnieje zło i cierpienie Często jest argumentem na to, że nie istnieje Bóg Jak to możliwe, żeby istniał Bóg I jednocześnie istniało zło Jeśli mamy zło i cierpienie Ból, stres, śmierć To te rzeczy nie pasują Nie łączą się logicznie z tym, że istnieje Bóg Który może zrobić wszystko I który jest miłością Jednym z pierwszych filozofów Który zajmował się tym problemem Był grecki filozof Epikur Żył on około 300 lat przed naszą erą Epikur przeprowadził taki proces myślenia Posłuchajcie Skoro Bóg chce zniszczyć zło Ale nie może To znaczy, że nie jest wszechmogący, wszechmocny Jeśli może to zrobić, ale nie chce To znaczy, że jest złośliwy Skoro chce i może wszystko, w takim razie skąd bierze się zło na świecie? Jeśli nie chce i nie może wszystkiego, to po co nazywać go Bogiem? W XX wieku pewien australijski filozof John Mackey Przekształcił problem Epikura W tak zwany trójkąt nieścisłości Powiedział, że te trzy zdania Które za chwilę usłyszycie Nie mogą istnieć jednocześnie Te trzy zdania to Pierwsze Bóg jest dobrem Drugie Bóg jest wszechmogący Trzecie Zło istnieje Meki. Rozumował tak Skoro Bóg chce zlikwidować całe zło Ponieważ jest miłosierny I Bóg ma taką możliwość Może to zrobić Ponieważ może zrobić wszystko Jest wszechmogący. Z tego wynika, że na świecie Nie może być zła Skoro jednak zło istnieje To oznacza, że Bóg nie istnieje Niewierzący i wierzący zgadzają się w jednym ze sobą Że zło istnieje na świecie Ale nie zgadzają się ze sobą w innej kwestii W innym punkcie Ludzie, którzy uważają, że Bóg istnieje Wierzą, że jest wszechmocny, wszechwiedzący i wszechdobry Przedrostek wszech oznacza tutaj Całkowicie Najbardziej jak można Rozumiemy się? Wszechmocny to znaczy Mogący wszystko Ateiści Czyli ludzie uważający Że Boga nie ma mówią, że To prowadzi Do sprzeczności Czyli pojęć, które nie mogą Być prawdziwe Jednocześnie w tym samym czasie jeśli jedno jest prawdą, to coś innego musi być fałszem, czyli nieprawdą Zło to nie jest dobro, prawda? Nieważne czy to choroba, czy śmierć, wojna Skoro istnieje wszechwiedzący Bóg, to na pewno wie o istnieniu zła Jednocześnie Bóg jest wszechmocny, czyli może zrobić wszystko Zatem mógłby zatrzymać zło, zlikwidować zło Skoro jest wszechdobry, to powinien chcieć zniszczyć zło Jednak tak się nie dzieje Zło nadal istnieje Nadal na świecie jest zło Dlatego właśnie ateiści uważają, że jedna z tych rzeczy nie jest prawdą, a to właśnie jest Bóg. Inni myślą trochę inaczej. Poddają w wątpliwość jeden z atrybutów Boga. Może Bóg nie może powstrzymać zła, bo nie ma wystarczającej mocy. Po prostu nie jest wszechmocny. A może nie jest wszechwiedzący i nie wie o istnieniu zła A może Bóg wcale nie jest wszechdobry i nie ma po prostu zamiaru powstrzymać zła Nie chce zniszczyć zła Wielu ludzi wierzy w to, że Bóg jest wszechdobry Jak w takim razie rozwiązać logiczny problem zła? I znaleźć odpowiedź na pytanie, jak to się stało, że Bóg umożliwił istnienie zła na świecie? Tym problemem zajmuje się teodycea. Teodycea mówi o tym, jak pogodzić istnienie dobrego Boga z istnieniem zła. Tym właśnie zajmuje się teodycea. To nie jest takie proste Najbardziej popularnym wytłumaczeniem tego problemu Jest tak zwana obrona wolnej woli Obrońcy Boga mówią tak Bóg maksymalizuje dobro na świecie Chce jak najwięcej dobra I dlatego stworzył wolną wolę Człowiek ma wolną wolę Czyli może robić to co chce może robić dobro, może robić zło Skoro człowiek jest wolny To znaczy, że mamy możliwość robienia również złych rzeczy I niektórzy ludzie z tego korzystają nawet dość często Rozumiecie? Bóg nie stworzył zła Ale zło nie mogło być pominięte Bez pozbawienia nas, ludzi, wolnej woli Wolnego wyboru Świat bez wolnej woli byłby gorszym światem niż ten, w którym żyjemy Takie wytłumaczenie broni dobro Boga, ponieważ stworzył najlepszy ze światów A także broni wszechmocne możliwości Boga i Jego wszechwiedzę Bóg wiedział o istnieniu zła, mógł pozbyć się zła ale zdecydował się tego nie robić, bo nie chciał pozbawić nas wolności. Istnieje jednak pewien problem. Obrona wolnej woli Boga, ten sposób rozumowania, jest skuteczna, jeśli mówimy o źle, które spowodował człowiek. Jednak nie można czynić człowieka odpowiedzialnym za całe zło na świecie. Chociaż ludzie czynią dużo zła, to wciąż istnieją różne naturalne przyczyny zła. Na przykład trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów. To nie wina ludzi, że skorupa ziemska się porusza, a to powoduje trzęsienia ziemi i wybuchy wulkanów. Człowiek nie jest odpowiedzialny za takie naturalne zło. Jednak takie zło istnieje. Obrona dobrej woli nie jest w stanie rozwiązać zatem tego problemu do samego końca. W tym momencie z pomocą przychodzi religia. Czasami ludzie mają problem z obiektywnym rozumieniem świata. Wtedy z pomocą przychodzi religia. Fikcja, fikcyjne historie pozwalają nam zobaczyć, jak hipotetyczni, wymyśleni ludzie dają sobie radę z wymyślonymi sytuacjami. Żeby zrozumieć to lepiej, wyobraźcie sobie taką sytuację. Otóż mamy Iwana, dobrego Rosjanina, który chce zerwać z Bogiem. Dostojewski napisał... Doskonałą powieść pod tytułem Bracia Karamazow Rzecz dzieje się w XIX wieku Bohaterem powieści jest Iwan Który twierdzi, że wierzy w Boga Iwan mówi tak Skoro Bóg pozwolił na istnienie zła Co jest niewybaczalne Ja zdecydowałem się Czcić Boga tak jak powinienem Czyli bez sumienia Iwan zaszedł w swoim myśleniu tak daleko, że oddaje swój bilet do nieba. Mówi tak, jeśli ten sam Bóg, który pozwolił na istnienie zła, pozwala na cierpienie dzieci, w tym samym czasie zarezerwował miłe, przyjemne miejsce w niebie dla mnie, dla Iwana, to Iwan nie chce mieć z tym nic wspólnego W rezultacie Iwan odrzuca Boga, mówi, że Bóg jest niegodny jego czci I Iwan nie chce spędzić z Bogiem wieczności Iwan odrzuca istnienie, nieistnienie Iwan odrzuca dobro Boga, tak można by powiedzieć bardzo ciekawa powieść Są ludzie, którzy uważają Że taka postawa jest spójna Ma sens Skoro uważasz, że Bóg pozwala na zło Po co masz być w Jego drużynie? Po co masz być razem z Nim? Ale są również ludzie, którzy mówią Że postawa Iwana jest irracjonalna Czyli bez uzasadnienia I nadal czczą Boga Chociaż Istnienie zła wciąż jest realne Wciąż hmm, widzimy zło na świecie Jednym z argumentów jest powiedzenie, że dobro nie może istnieć bez zła Zawsze muszą istnieć przeciwności Jak hmm, zrozumieć istnienie przyjemności, jeśli nie będziecie wiedzieć, co to jest ból? Nie istnieje ciepło, jeśli nie istniałoby zimno. Jest jeszcze inny, kolejny sposób myślenia, o którym zaraz powiem. I to będzie wymagało trochę wysiłku również od Was. Otóż brytyjski filozof John Hick stworzył kolejną... Teodoceę Czyli sposób na obronę Boga Zamiast myśleć w tradycyjny sposób Czyli tak, że Bóg stworzył wspaniały świat A my ludzie niszczymy go Bo dostaliśmy wolną wolę John Hick twierdzi, że Bóg stworzył nas nieukończonych Nasze życie na ziemi to dalszy proces Tworzenia człowieka przez Boga Trudy życia dają nam możliwość ćwiczenia charakteru, a to nie byłoby możliwe bez niedoskonałości na świecie. Hick twierdził, że nie jesteśmy dla Boga małymi zabaweczkami. On nie jest naszym dobrym właścicielem, którego zadaniem jest utrzymać nas w wygodnym otoczeniu. Wręcz przeciwnie. Bóg Trenuje nas, tworzy nas, chce, żebyśmy rozwijali się. Życie na ziemi jest jakby obozem treningowym dla człowieka. Dla wielu osób taka obrona Boga, taka teodycea albo również inne są już wystarczające. Jednak problem zła jest nadal bardzo głęboki To o czym do tej pory mówiłem To tak zwany logiczny problem zła Moglibyśmy rozwiązać ten problem Gdybyśmy wiedzieli dlaczego istnieje zło Gdyby nawet udało nam się wyjaśnić Dlaczego istnieje zło Jak wytłumaczyć, jak wyjaśnić Dlaczego jest tak dużo zła na świecie Uznajmy, że rzeczywiście musimy mieć zło Musi na świecie być zło, żeby zrozumieć, co to jest dobro Ale w takim razie Dlaczego nie wystarczy jakieś małe, niewielkie zło? Jakiś mały ból głowy albo przecięty palec To powinno wystarczyć, żeby zauważyć różnicę między dobrem i złem Trzęsienia ziemi, wulkany, choroby, śmierć, ludobójstwo Nie dodają zbyt wiele do naszego rozumienia dobra Prawda? Pomyślcie tak Jeśli Bóg jest rzeczywiście dobry I żeby zrozumieć dobro Potrzebujemy zła Dlaczego Bóg nie daje nam minimum tego co potrzebujemy? Żeby zrozumieć Dobro Przeciwnicy zawsze mogą powiedzieć, że Zawsze istnieje dobro, które odpowiada Proporcjonalnie każdemu złu Jednak Jest niezwykle trudno Znaleźć na to przykłady z życia Jakie dobro Odpowiada na przykład ludobójstwu w takich przypadkach Hyk twierdzi, że to, co nas nie zabije, uczyni nas silniejszymi. Ale przecież czasami zło nas zabija i to w dodatku zanim dorośniemy i nauczymy się przez cierpienie, jak być silniejszymi. Moi drodzy, zatem mamy trzy główne podejścia do problemu zła i istnienia Boga. Są ludzie, którzy... Pomimo niedoskonałości Teodycei, uważają, że takie wytłumaczenie jest wystarczające dla nich i są w stanie zrozumieć, że istnieje Bóg, nawet wtedy, gdy na Ziemi istnieje zło. Inni wątpią wszech dobro albo wszechwiedzę, lub wszech siłę Boga. Uważają, że któryś z tych przymiotów o, to jest ciekawe słowo. Przymiot to inaczej mówiąc charakterystyka. Od słowa przymiot pochodzi słowo przymiotnik. Są ludzie, którzy wątpią w przymioty Boga. Wątpią na przykład w to, że jest wszechdobry. To by mogło tłumaczyć istnienie zła i Boga jednocześnie. Są też tacy, którzy uważają, że istnienie zła... Wyklucza istnienie Boga I po prostu nie wierzą w istnienie Boga Uważają, że skoro istnieje zło To znaczy, że Bóg nie może istnieć Moim zdaniem to wszystko jest bardzo, bardzo ciekawe I niezależnie od naszej wiary Warto się zastanowić nad tym problemem Kochani, ale tymczasem wystarczy już tego zastanawiania się. Nie chcę, żeby kto, żeby rozbolała Was głowa od myślenia. To wszystko są bardzo trudne problemy, których na pewno nie rozwiążemy. Ani teraz, ani w przyszłości. Tak mi się wydaje. Życzę Wam jak najwięcej dobra w Waszym życiu, tym, którzy... Obchodzą teraz chrześcijańską Wielkanoc życzę wesołych Świąt. Wszystkim Przyjaciołom, wyznawcom Religii Mojżeszowej życzę Wszystkiego dobrego w czasie Paschy, czyli święta Obchodzonego na pamiątkę Wyzwolenia Izraelitów Z niewoli egipskiej A wszystkim niewierzącym Życzę miłego weekendu Jednym słowem dla wszystkich Wszystkiego najlepszego Dużo szczęścia Radości i pomyślności Jak najmniej zła Dziękuję wam za wszystko Powiem to jeszcze raz Bez was to wszystko nie miałoby sensu Dziękuję za miłe listy Za wiadomości od was Dziękuję za pozytywne opinie Za to, że polecacie mój podcast Jest mi bardzo miło Gdy piszecie miłe rzeczy o moich podcastach Mówiłem już, że dostałem także nagranie od Iryny. Irina nie jest już dzieckiem i nie jest dla niej tak łatwo pozbyć się swojego akcentu. Ale to nic nie szkodzi, bo wszystko to, co mówi, jest absolutnie zrozumiałe. Posłuchajcie, jakie doświadczenia z nauką polskiego miała Irina? Cześć. Приветствуем там сердечно. Поздравляем Петра и всех, кто учится языка польского за помощью Петра. Называемся Ирина. Небендемович или Мамлад. Мешком в краю Украины в Харкове. Працювала на початку младшим працовником науковым в институте Бадавничем, а наступным укладовцем в колледже фармацевтическим. Была научителем специальной дисциплины «Организация работы аптек. Студенты должны учиться тем дисциплина, которая есть очень трудная и нудная. Треба учить ще вели актов правных, документов. Старалась, чтобы была чекала. Зробила фильм один из лепших новочестных аптек, чтобы ученики могли забачить, что есть написано в документах. Szukałam wideo w internecie, napisałam wykłady, podręcznik, opracowałam zajęcia na komputerze, na specjalnym oprogramowaniu. Nie miałam czasu, aby uczyć się języka polskiego. Uczy się jeszcze polskiego od 2013 albo 2014 roku. Dlatego, że bardzo podoba mi się polska. Pierwszy raz byłam w Krakowie, skończyłam. «Закохала еще в Краков и Польске. Не знаю, че мам польске корни. и не бенде жить в Польше. була только как туристка. вчалам бы, аби мой сын учился в Польше, але студиював только один рок. а теперь раз в Харкові. Петр, як как учитель вем, или часу и высивки посвящаешь для нас, людей, которые хотят познать язык польский? Стараемся, чтобы мы полюбили язык и мы говорить. Зажа с приемностью отведам твою страну на Facebook. И ты ж супер, и ты супер научителем и супер мотиватором. А я за делаю справа до конца». И для тега язык, язык польский. И как на учитель, не могу мовить, зле Мушу мовить хорошо. На початку ходила на курсы языка польского, але не была очень добрым ученицем. Учила ще грамматику, читала с трудом, а мовить нит не могла. Не все разумела, Очень тем по твои подкасты. Купила вам твои сто дылеш полисторис. Услышал вам польский язык и зачала разуметь джинкуюти. Зачала слухать, слуха вам барда мне еще подобало. И зачала вам разуметь шизка, о чем на курсах языка польского. И тоже учила в честней повторила курс. Зачала разуметь язык лепей, учила. Bardzo dobrze nauczycielka z polski język polski mnie zachną. Teraz już nie pracuję i od kilku dni słucham podcastów Studylish Polish Stories, legendy, idiomy i wszystko, co mam od momentu jak zaczęłam uczyć się polskiego. Zanurzyłam się w języka polskiego. Chura. Rozumiem, potrafię zbudować zdanie. Trudniej zacząć mówić. Po prostu nie ma takiej potrzeby i mam mały zasób słownictwa. Ty, Piotr mówił, a ja czytałam, że jeśli słuchać języka, język, można nauczyć się mówić. Wcześniej słuchałam, ale nieregularnie. Jednym z moich sposobów, aby zrozumieć, było wziąć. Знана байка любоповідання на лепій якихось класика і слухать в языку польським. Твоє награння басня Генрика Васенкевича Байка була перша. Барзова була з басня Андерсева Крішіва. Не притлумачила титул и слухала вам. Слухала могла розпознать якісь слова, але не могла понять зрозуміти три байки до не услышала опис псу, который уже вниз саджи на фарту и далее пошло зрозуміння. Терам слушаю регулярно и за каждым разом по прерве не перестает удивиться ще, кеды на твоей стороне что нового, познавчого, оригинального и как завжди, лепится еще все, что делаешь. И Я стеж фанатиком своей справы. Ty lubisz nas, swoich uczniów, które stają się twoimi przyjaciółmi. Ba bardzo dziękuję Ci, Piotr. Witam wszystkich. Papa, Irina. Dziękuję, Irina. Świetne nagranie. Wiem, że miałaś wątpliwości, czy przysłać nagranie. Bałaś się, że zrobisz za dużo błędów? To jest normalne. Wszyscy się na początku boimy. Wszyscy robimy też błędy, ale na tym właśnie polega nauka na pokonywaniu strachu i na robieniu błędów. Świetna metoda, o której wspomina Irina, słuchanie po polsku tego, co już znamy. Jeśli znacie jakąś opowieść, bajkę, książkę w swoim języku, znacie jakiś film, to posłuchajcie tego samego albo przeczytajcie tę samą książkę. Obejrzyjcie ten sam film, ale po polsku. Będzie trochę łatwiej, a przez to o wiele przyjemniej i na pewno bardzo skutecznie. To bardzo dobra metoda. Ja robiłem tak ucząc się hiszpańskiego. Na samym początku słuchałem rzeczy, które znałem po polsku. Były to bajki. Bajki Andersena. Dzięki Irina, świetna metoda Bardzo dobra rada Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie Kochani, tak jak mówiłem Wielkie dzięki za wszystko To mi bardzo pomaga Jeśli dajecie mi 5 gwiazdek na iTunes Jeśli polecacie moje podcasty, podcasty Jeśli dajecie lajki na Facebooku Na YouTube Dziękuję Wam za to Dziękuję wszystkim z całego serca Ściskam Was bardzo mocno to wszystko na dziś. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pa, pa! To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl.